Jeszcze przeczytać takie słowo dla naszego można powiedzieć wspólnego pouczenia z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdziału.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 Gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jakby można by rozpoznać, czy grają na flecie, czy na cytrze. A, gdy trąba wydała, a gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językami zrozumiałymi nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku.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 Będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły, wierny, który jest obecny, może rzec na Twoje dziękczynienie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja w ogóle więcej językami mówię niż Wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pocieszyć niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bracia... Nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak nie, nie usłuchają. Mówi Pan, Prze to mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu, i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szaleje? Szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo, albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A, jeśl, a jeśli nie byłoby nikogo, kto by wykładał, niech milczą zboże, niech mówią sobie samym sobie i Bogu.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 a językami mówić nie zabraniajcie. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Teraz przeczytamy temat naszego rozważania. Listy Tusa, drugi rozdział. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie, nad, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład, niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były wszczęśliwie czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wszczemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego wsparowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim Panom, we wszystkim niech będą chętni i nie przeciwstawiają się. Niech siebie, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienie dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezmożności i światowych porządliwości, i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie na własność gorliwych w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. 41/3 zwrotka. Jego roi Jest jeszcze jedna druga. Przenośnie bogaty, mikrofon że nie widziałam. Z całą pewnością odczuliśmy to bardzo wyraźnie, że Pan kieruje nasze serca ku Jego niezłomnemu Słowu i że to Jego wartość niezmienna tego Słowa, które trwa wiecznie ma być w tych godzinach naszego rozważania podniesiona. Abyśmy, pytając się w naszych sercach, skąd będziemy wiedzieć, jak dalej ma przebiegać nasza droga, skąd dowiemy się, gdzie są te wyraźne ślady Pana odciśnięte to, aby w naszych sercach mocno została podkreślona ta odpowiedź, jaką podsuwa nam Duch Boży, że to wszystko będziemy wiedzieć przez Jego Słowo i szczere obcowanie z Nim. Nie od, bez przyczyny, ten fragment, który zaczęliśmy czytać zaczyna się od słowa ale ty mów. Ale. Dlaczego to ale? Dlatego, że rozmnożyła się mowa ludzka. Mowa pusta. Mowa oparta na ludzkiej logice i ludzkich wyobrażeniach. Mowa podyktowana przez powierzchowne podejście do spraw wiary tych, którzy są jak wstrętne bydlęta, jak łgarze, jak brzuchy leniwe. To jest bardzo dosadna mowa Słowa Bożego, która opisuje człowieka, który wciąż jeszcze podlega władzy swoich starych rządów i to prowadzi go do powierzchownego i niechlujnego obejścia się ze słowem Bożym i dlatego ale ty mów coś innego ty mów co odpowiada zdrowej nauce, bo ta zdrowa nauka cały czas jest. Dlatego i tu chciałbym tylko tym krótkim wystąpieniem na sam początek pewne powiązanie z tym, co rozważaliśmy do tej pory stworzyć, dlatego, że czy, czytaliśmy już jest. Dlatego, że czytaliśmy w dziesiątym wierszu, że wielu jest niekarnych, pustych gadułów i zwodzicieli. I szesnasty wiersz, że utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. A więc, ale Ty, Ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Teraz mamy przerwę i chciałbym pewne wyjaśnienie tutaj przedłożyć. W tych... Teraz mamy przerwę obiadową do godziny 14. i chciałbym jedno wyjaśnienie tutaj przedłożyć, dlatego że w tym czasie, kiedy jest spotkanie dla młodzieży i też i spotkanie dla dzieci, w tym czasie tutaj na tym miejscu jest zgłoszenie Słowa Bożego, a nie rozważanie, tak jak było napisane dlatego, że nastąpiła tam pomyłka. Przepraszam za wszystkich bo to moja jest akurat w tym wina w tym czasie, kiedy właśnie mamy tą ostatnią godzinę jest głoszenie Słowa Bożego teraz życzymy wszystkim smacznego i yy, kiedy będziemy, jeszcze, już to teraz sobie zapowiedzieć kiedy będzie, yy, będzie przed kolacją yy, bracia mają godzinę braterską i tak prosimy właśnie, żeby bracia się zebrali i jak najszybciej po prostu poszli na kolację i tą, tą sprawę też jak najszybciej, żebyśmy mogli zrobić. Także dzisiaj każdy ma pierwszeństwo, ale do kolacji bracia mają pierwszeństwo. To chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia od braci i siostry z Orzesza dla wszystkich gospodarzy i uczestników konkurencji. Dziękujemy Wam, dziękujemy Wam. Też z metman, się pan od Bracie Dziękujemy Wam. Dziękujemy.